Jakim jest. W tym sensie jest nie tylko przedsięwzięciem epistemologicznym, ale także praktyką duchową. O uważności porozmawiamy w świątecznym wydaniu rachunku myśli. Zapraszam dziś, wyjątkowo o 21:30. Michał Nowak. Autopromocja. Dwójka, jesteś na miejscu. Wiktor Zborowski. Cieszymy się, że Państwo są na miejscu i my także na miejscu za konsoletą. Wojciech cierka przed mikrofonem. Agata Kwiecińska, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w Wielką Sobotę, 4 kwietnia, już prawie minuta po godzinie 20. To znaczy, że najwyższa pora byśmy połączyli się z Gdańskiem, gdzie od środy trwa Actus Humanus Resurrectio, festiwal, z którego transmitujemy koncerty dzisiaj z gdańskiego dworu Artusa i już za moment przywita Państwa prowadząca transmisję Magdalena Łoś. Witam Państwa, jesteśmy w dworze Artusa. To jest nasze miejsce na dalszą część wieczoru i tu za chwilę rozpocznie się czwarty wieczorny koncert i kolejna transmisja festiwalu Actus Humanus Resurrection. Dziś w Gdańsku wrócimy do muzyki renesansu, do tematu lamentacji, czyli oprawy nabożeństw ciemnych jutrzni podczas trzech dni Triduum Paschalnego. Ten okres dziś akurat się kończy. No i wrócimy też do odkrywania nieznanej muzyki. Te trzy wątki obecne były tu w czwartek w transmitowanym koncercie Detali Scholars, a dzisiaj Włosi zespół Odekaton Paola da Col. Program ich koncertu przedstawia pełen cykl lamentacji na Wielką Sobotę, więc to dokładnie Prawda czasu i prawda ekranu. W repertuarze włoskiej polifonii Wielkiego Tygodnia z pierwszej połowy XVI wieku jest taka grupa utworów, która wyróżnia się pewną powściągliwością, skromnością użytych środków, tak jakby ograniczeniem możliwości, jakie już były dostępne. I do tego zbioru należą właśnie dwie księgi czterogłosowych lamentacji i responsoriów skomponowanych do oprawy nabożeństw ciemnych jutrzni podczas Triduum, a ich autorem jest kompozytor, który pochodzi z Toskanii i to Paolo Rendino, urodzony w 1508 roku. Znają go Państwo? Nie sądzę, że zbyt dobrze Komponowane przez Arentino zbiory utworów, z których pochodzi wykonywana tu dzisiaj w Gdańsku muzyka, opublikowano w 1544 i roku dwie księgi. Responsoria, to ten pierwszy, no, było to dosyć wyjątkowe, osobne wydanie takiego repertuaru i w 1949 Lamentacje. No i kolejna rzecz godna uwagi, bo obie księgi wydano jeszcze ponownie, co było absolutnie wyjątkowe w 1563 roku, ta druga publikacja się ukazała. Aretino, maestro di Capella w katedrze i w kościele Santa Maria della Pieve w Arezzo, był uznawany za życia, za symbol chwały tego właśnie miasta. Utrzymywał relacje z dworem medyceuszy i może to także trop muzyczny dla stylu polifonii przeznaczonej na triduum, której będziemy słuchać, który to wątek możemy śledzić, bo tu możemy odszukać podobieństwa dopisanej w tym czasie, wiem, troszkę może wcześniej, na przełomie XV-XVI wieku polifonii florenckiej, w takim właśnie skromniejszym jakby stylu. To ta charakterystyczna surowość w prowadzeniu polifonii, której za chwilę doznamy, no i głównie styl deklamacyjny. Bez problemu będziemy rozumieć opracowany w ten sposób tekst, bez ozdobnych imitacji, bez mylizmatów i ornamentów. No i przypomnę, że przed nami cały cykl Ciemnych Juczni na Wielką Sobotę, opracowanych przez Aretino, i teraz może pora, by wrócić do tego, jak wygląda to nabożeństwo Ciemnych Juczni. Tak samo na każdy z kolejnych dni Triduum Paschalnego. Składa się ona zawsze z trzech nokturnów, a każdy nokturn z trzech psalmów, antyfonami responsoriami, a w pierwszym nokturnie śpiewa się trzy fragmenty z Księgi Lamentacji proroka Jeremiasza. Stary Testament i te bardzo poruszające karty Starego Testamentu. To od średniowiecza właśnie zwane były ciemne czytania. Opłakiwanie tragedii świętego miasta, lament nad ukaraną za grzechy Jerozolimą i ruinami świątyni. To wołanie, które ma poruszyć Boga. Dla chrześcijan tekst ten jest symbolem pokuty, zapowiedzią ofiary odkupiciela oraz wezwaniem do nawrócenia. I to wezwanie usłyszą Państwo, już słyszeliśmy w różnych tu przedstawieniach. No i także z Krakowa oczywiście to refren Jeruzalem, konwerter ad dominum tuum, czyli Jeruzalem, wróć do Boga swego. To zawołanie jest zresztą chyba najczęstszym refrenem powracającym podczas tytułu paschalnego, podczas odprawianych w tym czasie juczni i koncertów, które do tego tematu muzycznie wracają. Znają Państwo wiele renesansowych opracowań tych słów, choćby z lamentacji Tomasa Talisa, czy wykonywanych tu przedwczoraj przez Detali Scholar z Lamentacji Palestriny, Carceresa, Fino. Bardzo popularne są przecież też wśród wykonawców te barokowe, francuskich to słuchamy bardzo często, Charpentiera, Kuperena, ale włoskie również lamentacje proroka Jeremiasza. Znane są państwu choćby z różnych wykonań lamentacji Alessandra Scarlattiego, czy tu wczoraj ci, co byli, słyszeli lamentacje porpory w, w wykonaniu świetnym wykonaniu Akademia Bizantyna. Ich posłuchamy w nagraniu, kiedy indziej to państwo obiecuję. A sam tekst jest niezwykle poruszający, bo to opłakiwanie tragedii świętego miasta i lament po zburzeniu Jeruzalem to właściwie tekst, który wpisany jest akrostychem cały alfabet hebrajski. Te litery Alef, Bet i kolejne rozpoczynają kolejne zwrotki i one pozostawione są w tym, w hebrajskim brzmieniu, łaciński tekst przetłumaczony, one otwierają te zwrotki tekstu i są opracowane inaczej od całej tkanki muzycznej, która po nich następuje, melizmatycznie, długo, zdobnie śpiewane a potem już w miarę prosto usłyszymy sam łaciński tekst Lamentacji. Przywołam może tu jeden z autorytetów muzycznych, które się do tego tematu zbliżały. To skrzypek włoski Enrico Gatti. Lubię go cytować, gdy słuchamy Lamentacji, bo on, szef zespołu Aurora, nagrał Lamentację Alessandra Skarlatiego i powiedział tak. Między pierwszą i ostatnią literą hebrajskiego alfabetu, to tak jakby pomiędzy naszym A i Z, Wpisane zostało całe spektrum ludzkiego cierpienia. No właśnie mamy na świeżo m, temat tego cierpienia Hioba, więc i tu będziemy dotykać tego dna możliwego y, do wytrzymania cierpienia i właściwie zesłanych y, no, nieszczęść przez Boga na jego sługę. W klasztorach jutrz nie rozpoczynały dzień, odprawiano jako pierwsze modlitwy po północy, no ale jeszcze to było przed wschodem, Słońca w tej niezbędnej scenerii ciemności, a wychodząc naprzeciw potrzebom wiernych przeniesiono je na wieczór dnia poprzedniego. My akurat słuchamy wieczorem w sobotę, ale w tytułach kompozycji pojawia się Wielka Środa, Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Tak to Rzeczywiście wygląda także w repertuarze muzycznym. I będziemy słuchać dziś kompozycji Aretino, który tak naprawdę nazywał się Paolo Antonio del Bivi. Nie znamy dokładnej daty jego narodzin. Został jednak ochrzczony 1 marca 1005. 1508 roku w tym kościele, w którym później pracował Santa Maria della Pieve w Are, co właśnie w archiwach figuruje też potem jako nauczyciel śpiewu co najmniej od 1530 roku ze stałą pensją no i rzeczywiście jako ceniony obywatel pełni tam wiele zaszczytów po drodze, która prowadziła go w różne miejsca wrócił do swojego miasta rodzinnego i wrócił do Santa Maria della Pieve tam, gdzie był oszczony w randze kanonika i pozostał tam aż do śmierci 1584 roku. A więc łatwo zauważyć, że choć był znacznie młodszy niż ten nasz sewr renesansu, wzorzec Palestrina, to zmarł tylko 10 lat przed nim. No ale styl muzyczny, jeśli mają jeszcze Państwo w pamięci lamentację palestriny, a to, co usłyszymy dzisiaj, to coś zupełnie innego. Myślę, że wielką wartością dzisiejszego programu jest przedstawienie właśnie całości. Gdy padła prośba, by nie przerywać oklaskami tego całego cyklu responsoriów i oczywiście to tylko łączenie kolejnych lamentacji. I pewnie tak to właśnie będzie, gdy usłyszymy już pierwsze słowa w wykonaniu zespołu Odekaton, włoskiej grupy, którą prowadzi Paolo Dacol. Jesteśmy w dworze Artyosa w Dźwiękowo przeniesiemy się do XVI-wiecznych Włoch, będziemy gdzieś w Toskanii, w Arezzo, może właśnie w tym tak ważnym dla autora tej muzyki kościele Paolo Aretino i muzyka twórcy z Toskanii, który był klubą swojego miasta Arezzo. To właśnie księgi jego muzyki wznowiono, co było wyjątkowe, o czym przypominam, bo przecież potem przez stulecia był całkowicie zapomniany. To właśnie o dekaton przywrócił pamięć o jego muzyce na Wielki Tydzień Triduum Paschalne, której już właśnie będziemy teraz słuchać. We'll mm -hmm. All mm right. -hmm. Zespół dekaton włoski zespół założony w 1998 roku dziś na festiwalu Actus Humanus Resurrectio przedstawia pełen cykl ciemnych juczni opracowanych przez pochodzącego z Toskanii z Arezzo, kompozytora, a odkrywanego właśnie światu przez tych muzyków prowadzonych przez Paola da Col. To urodzone w Arezzo Paolo Aretino w 1508 roku przyszedł na świat, w Arezzo tam właściwie spędził całe życie. No i co ciekawe, wydano po raz pierwszy osobny zbiór ich responsoriów na czas tytułu Paschalnego, który także okres ten teraz przeżywamy. Dziś słuchamy właśnie dokładnie muzyki Aretina przeznaczonej na Wielką Sobotę. To bardzo powściągliwie prowadzone głosy. Cztery głosy splatające się w polifonie, dość oszczędną i muzyka, która pochodzi z tego właśnie wydanego w 1541 roku zbioru. Ale co ważna osobno w 49 wydano lamentację, później te księgi doczekały się wznowienia. Jesteśmy w trakcie przedstawiania takiej muzycznej rekonstrukcji nabożeństwa ciemnych juczni na wielką sobotę i zespół za chwilę przedstawi nam ciąg dalszy, czyli drugi nocturni responsoria.